wam w pełnej konspiracji Ja wiedziałem, że to się tak źle może skończyć Coś mi mówiło Nie mów za dużo, Paweł Grecia Mafia jest niebezpieczna Ma swoje wtyki wszędzie, nawet w internecie Nawet wśród słuchaczy podcastów Kto wie, może jeden z podcasterów też jest w Greciej Mafii ale stało się. Powiedziałem w trzecim odcinku chyba. No... To był odcinek o problemach wsi. Powiedziałem tam o kraciej mafii. Powiedziałem trochę za dużo najwidoczniej, bo dzisiaj rano, jak wyszedłem na dwór, wychodzę sobie normalnie na pole. Patrzę się, a nawet co co jest Zdechła czczownica, eee, Tu mi się przydały jakiś taki dżingel, nie? Albo tak, albo tak kwiknąć. tak, eee, ta, ta, nie, tak, tak głośniej, nie? Tak przerażenie tak, ale. A ja nie mogę. Ja muszę zachować ciszę, absolutny spokój. Tak żeby.. Tak żeby nie znaleźli mnie tu. bo się za teraz pod łóżkiem schowany w swoim pokoju boje się nawet wyjść z podłóżka to jest taki umowny znak wśród kracich mafii wszelkiego rodzaju zdechacz żołnica tak jak wśród mafii u ludzi nie? jakoby takim znakiem Wyrokiem, wiadomością, która ma wskazywać na to, że strzeż się, zaraz zginiesz, podskoczyłeś nam. To jest zdechła ryba. Owinięta w gazetę. Ja dostałem pod drzwi własnego domu zdechłą czczownicę. Ojciec chrzestny. Krycie mafii musiał się wkurzyć wyjawiłem ich tajemnice na Z pewno nie tej... są wszystkie tajemnice na pewno te najlepiej strzeżone wciąż zachowali w ciemności jak to tak ująć ale i tak za dużo powiedziałem za dużo teraz o tym wiesz słuchaczu Jesteś ściągnięty w to razem ze mną. Kurde, ale tu niewygodnie. Aj na kurzu, mógłbym tu czasem to zamiatać. Ja przy tole. Tak siedzę teraz pod tym łóżkiem. Nie wiem, co mam zrobić. Na pole na pewno nie wyjdę. Chyba, że się sytuacja nieco uspokoi, jakby to zrobić? Jakby to załatwić? Żebym przeżył, to mogą mi już połamać te krety, nogę, jedną, czy rękę, czy obie nogi, jedną rękę. Czy to tam chcą, ale żeby mi pozwoliły żyć, jak chcę żyć, jeszcze młody jestem. Ja się boję. Ja się boję. Nie chcę umierać. Myśl, myśl, myśl, myśl Na pewno musi istnieć jakiś sposób Przecież nie mogę spędzić całego życia pod łóżkiem Wśród kurzu, jakichś papiorków, kurde, ale tu mam syf Ała Mało miejsca Nie, tu się nie da żyć Zaraz Skupmy się Mamy czy na wsi taką znachorkę. Bardzo mądra kobieta. Kiedyś opowiadała taką bajkę, że jakiś wiejski gubek zadarł kiedyś z trolami i one prześladowały go przez no, bardzo długi czas. Aż wreszcie Użył zaklęcia o niewiarygodnej mocy Które sprawiły To, to zaklęcie nie tak, tak jakoś Zadziałało, że te trole Zmieniły się w kamień Tylko jak to zaklęcie brzmiało e, To było e, Trolu, ty Uncia, uncia Tak to było to Straszliwe zaklęcie, niezwykle potężne, zamieniło wielkiego trola w kamień. Także cała nadzieja teraz w Tobie, słuchaczu. Liczy na Ciebie. Jest ja to, nie mogę wyjść, dopóki cała sytuacja nie, nie ucichnie. Jakoś to nie rozejdzie po kościach. Także jesteś moją jedyną nadzieją. Wyjdź na moją stronę na i pod odcinkiem w komentarzu napisz krecie chrzestny ty umcia umcia może zadziała nie jestem pewien ale nic innego mi nie przychodzi do głowy zapamiętaj sobie weźmę lepiej jakąś karteczkę i zapisz sobie krecie chrzestny ty umcia umcia jeżeli to nie pomoże no nie wiem Naprawdę nie wiem co się stanie ze wsiokiem Los podcastu leży w twoich rękach